Witamy po raz kolejny, falstartem zaczynając, Dziękuję. bo sobie nie kliknąłem. Zapraszamy do tak, klikać trzeba umieć. E, witam się z Wami w kolejnym podcastofonie. E, Andrzej Famiel z Barwa Dudolnego i Maciek Minimal-Dwadmowski z Siedlec. A to jest przegląd 48 tygodnia po, podcastów z katalogu podcastów. Ten przegląd będzie troszkę inny. Można powiedzieć, że to będzie przegląd testowy. Czekamy na wasze komentarze, czy wam się on spodoba, czy się wam nie spodoba. Czy będziecie chcieli częściej słyszeć takie podcastofony, czy raczej to nie będzie wchodziło w grę. Ale i tak powiemy wam, że na razie przez najbliższe dwa czy trzy podcastofony prawdopodobnie ta forma zostanie utrzymana, bo jako jedyny stale nagrywający nie jestem w stanie obrobić się mając po prostu sezon a sezon na podcasty jest dobrym sezonem. Wyszło w tym tygodniu bardzo dużo dobrych podcastów. Ja jestem, można powiedzieć szczerze, zadowolony. A ty, Maćku? Ja również. To co, zaczniemy? A, jeszcze sprostowanie. Ja bym puślał, a zapomniał, zapomniał o jednej rzeczy. Zapomnij, puścić jingle podcastofonu. Oż tak, zapomniałem puścić dżingla podcastofonu. Dobrze, to ja tylko jeszcze sprostuję jedną pewną rzecz... Otóż yy, najbliższy Podcastofon, czyli ten za tydzień live, będzie Podcastofonem taki jakim znacie, nie taki jak dzisiaj. Będzie to Podcastofon z posterem. wersji standard. Tak. A teraz leci sobie dżingielek Raz, raz, dwa, trzy i. Będziemy. Tak sobie myślę i dochodzę do wniosku, że najlepsze polskie podcasty znajdziesz na podcastofon.pl. To mówiłem ja, Skwara, podcaster podrzędnej kategorii. Patrzcie go na piórka i wydziera się jak kurka. To był nasz intro podcastofanowe i zaczniemy. Andrzeju, oddaję Tobie głos. Halo Baza, halo Andrzeju. Witam, witam serdecznie, przepraszam, musiałem zwilżyć gardło i ja, żeby nie wydawać różnych dziwnych dźwięków smako-odgłosowych, paszczowych, to zawsze wyciszałem mikrofon i zapomniałem, o go. Także na początku powiemy Wam, co w ogóle wyszło w tym tygodniu. 23 listopada 2012 roku zaczęliśmy podcastem Siódme Niebo jak pomagać duszom czyśćcowym. Następnie ukazały się następujące podcasty. Claude Monet z teorii chaosu, audycja pod tytułem Rzeczy niewyjaśnione w mediach, gdzie był gościem Janusz Zagórski. Później 23 listopada także ukazało się Japanimation, podcast 48, recenzja część druga. Następnie był jeszcze, były jeszcze Cienie przyszłości, gdzie było pytanie, czy, chrześcijanin obowiązuje, czy chrześcijan obowiązuje święcenie soboty? I jeszcze tak samo 23 listopada, to był bardzo płodny dzień, 20, y, ukazało się kolejne Beskitu, y, gdzie w y, nazwie możemy odczytać rozm, y, Romowie zawsze jęczą. No i przechodzimy do 24 listopada, Macieju. A 24 listopada ukazały się następujące podcasty. Agent Tomasz. Kim jest John Galt? A to jest y, nagranie, agent nam czyta Fragment audiobooka Atlas Zbuntowany. Odcinek 112 podcastu o piwie. Mateusz Banisiewicz i Amber Boy. E, Mormoni to jest po, podcast, prosty, prosty podcast. E, Słów parę o mormonach. Oraz domowe bułeczki, czyli, chle czyli chleb Pawła, Anusz widelec, czyli Paweł Prokopowicz i Jacek Kuchmistrz a 25 listopada zaskoczył nas podcastami. Jakimi? 25 listopada zaskoczył nas kazaniami księdza Piotra, czyli kazanie z 25 listopada 2012 roku. Bardzo się cieszę, że zostało dobrze wrzucone w tym samym dniu. Później był przedział rozmów Grzegorza Cisielskiego i Filipa Szareckiego, Piąteczek i Fejsik. Później spektrum rozwoju nagranie audycji o buddyzmie jest Grzegorzem Kubicą z dopiskiem czyżby koniec radia na fali nie koniec radia na fali ale tak. o tym później a 26 listopada zaczynamy wydaniem głównym z Hugo czy na taką partię czekamy no i tutaj gościem jest Maciej Dudek współtwórca partii libertariańskiej jeżeli nie wiecie co to libertarianizm to zapraszamy do wysłuchania audycji a kolejnym podcastem jest International Charity Bazaar 2012, to jest brak sygnału. Tutaj tutaj Przemek zabiera nas na bazar, jak sama nazwa zresztą podcastu, tytuł podcastu, tytuł odcinka wskazuje. No i audycja z 26 paź października, tak, Li przepraszam, nie listopada, listopada, października. To jest... 2012. Fakty i mity, czyli teoria chaosu na żywo. I nie ostatnim, a przedostatnim podcastem z 26 listopada jest 24. Masa Kultury. Podcast planszowy. Tu jest Szymon Adamus i Michał Kowal. A kończą nam, zamykają dzień 26 listopada. Yy, panowie Michał Dziwisz, ale nie tylko. Z Tyflo podcastu, Tyflo podcast od kuchni, to jest oczywiście Tyflo podcast w Radiu N. 27. Andrzeju. 27. listopada rozpoczynamy dziennikiem pokładowym Michała Ochnika, Wpis 13, o komiksie Planet Hulk. Później przechodzimy do Agnieszki Brodzik, którą nie jest Agnieszka Brodzik, tym razem w podcastu Karpiowego, odcinek 21, przedstawiam komisarz Malin Force. No i przechodzimy do 28. listopada. A tutaj jest miks podcastowy, bo to Czerwona Pigułka, ale z Anią Sośnierz, czyli e, prowadzącą podcast Spektrum Rozwoju, aczkolwiek no, to jest akurat podcast Czerwona Pigułka. E, jest to wywiad na temat surowej diety z Anią Sośnierz. Kolejnym podcastem tego dnia jest inny koncept. Trzy myśli. Tutaj Paweł Duraj e, przedstawia nam swoje e, przemyślenia. Następny podcast to Jak ma na imię Jezus, czyli odwyk. Mi się ten podcast pobrał jako dwa odcinki. <grym> no, ale dobra. Przes przeskakujemy dalej. To jest jeszcze, jeszcze, oj, to jest dużo podcastów. Jeszcze dwa podcasty. Ogłoszenie księdza Piotra. To jest podcast kazania księdza Piotra oraz nagranie audycji interaktywnej z Anią i Moniką. To jest podcast z 27 listopada w yy, spektrum rozwoju. Koniec, Andrzeju? 29. Tak, tak, już mówię. 29 listopada. Subiektywny podcast sportowy rozpoczyna nam ten dzień. Odcinek 166. Paprykarz z mlekiem. Później przechodzimy do Skwary, który z podcastu Bez Nazwy w, swoim 123, w swojej 123 odsłonie opowiada nam pod tytułem On nie będzie przyjacielem mojej żony. <śmiech> no o, o tym to może później 29 listopada także to jest Lewatywa Mózgu Martina Lechowicza Wszyscy Zdrowi oraz Michał Dziwisz z tyflo podcastu Samsung Galaxy Nexus to także był 29 listopada ale jeszcze to nie koniec bo mamy Teorię Chaosu na żywo Claude Monet, Koniec Cywilizacji Ludzkiej audycja 16 listopada oraz także Papa Cafe, czyli Łukasz Mocek, zwany Papą, pod tytułem Odcinek Koniec Świata. No i przechodzimy do ostatniego odcinka, który zamyka nam dzisiejszy przegląd. Jest to Radio Steven King. Tak, numer 89, 19 wiadomości z Martwej Strefy. I to byłby koniec podcastofonu w takiej formie, jakiej znacie. Typów tygodnia nie ma. Topy miesiąca w przyszłym tygodniu, a teraz zapraszamy na afterparty. No nie, no w sumie żartowałem. <grystanie> Dobrze, to może ja zacznę. Przeglądnijmy najpierw, jakie są ogłoszenia. Nie ma ogłoszeń. Są ogłoszenia. Są, są, są. O, są, są. 3 grudnia, rocznica powstania Nukastu. I o 22 w sobotę, to jest 8 stycznia, przepraszam, 3 Dobrze, 28 grudnia rejestracja podcastofonu live. A to w przyszłym tygodniu. Tak, tak, tak. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że teraz zaczniemy typy, znaczy nową formułę i zaczniemy ją poczekalnią, czyli podcastami, które nie zakwalifikowały się do najlepszej dziesiątki tego tygodnia. A są nimi, oczywiście, Dziennik Pokładowy. I? I brak sygnału. Karpiowy. A, kar, karpiowy też tam jest. Karpiowy. O, proszę. Tak. No, w każdym o, razie... O, i, i, i co jeszcze? Brak sygnału? Tak. I brak sygnału, dokładnie. Yy, także ja przepraszam, bo miałem telefon. Maćku, czyń powinność i powiedz, co było numerem 10. To ja teraz Ten tak pojadę agentem powiem. Tomaszem. Numer 10. Bo właśnie o agencie Tomaszu będziemy mówili. Numerem 10 jest agent Tomasz kim, kim głos? A ja, a, a ja w tym momencie odbiorę telefon, który cały czas wibruje. A proszę, pozytywne wibracje. W tymże odcinku zamiast klasycznego przeglądu e, newsów pominiętych, zamiast top 10, zamiast poczekalni, zamiast kwadrantu przepływu głupoty mamy fragment audiobooka, którego czyta nam agent Tomasz. Czyli Tomasz Agencki, którego możecie polubić na Facebooku. <śmiech> a fragmenty tego audiobooka te, to jest właśnie fragment audiobooka Atlas Zbuntowany i możemy w nim m.in. posłuchać o tajemniczym Johnny Galcie, który zatrzymał silnik świata to by było na tyle a zatem jeżeli Andrzeja dalej nie ma to ja sobie pozwolę na numer 9 czerwona pigułka Surowa a w czerwonej pigułce Tutaj akurat powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę byłem zaskoczony, trzy razy cofałem podcast, bo myślałem, że mój nowy telefon z nowym RSS-em do słuchania szwankuje i cały czas mam słuchać czerwoną pigułkę, a wylatuje mi, co? Wylatuje mi spektrum rozwoju z Radia na Fali. A tutaj po prostu połączono siły. I w czerwonej pigułce zagościła dziewczyna właśnie, która prowadzi e, spektrum rozwoju. E, jeżeli, e, możesz mi przypomnieć imię, bo akurat w tym momencie mi wyleciał anotatki, to mam na telefonie, nie chcę, żeby bzykał przy, te, przy e, mikrofonie. Ania Sośnierz. Ania Sośnierz, tak. I Ania Sio Sośnierz mówiła nam o weganizmie, o tym dlaczego warto jest zdrowe owoce, zdrowe jedzonko i tak naprawdę chyba dopiero teraz rozumiem, czym jest weganizm. Czy witarianizm? Wi Przepraszam, witarianizm, no widzisz, wi i zrozumiałem czym jest, ale nie zapamiętałem nazwy. Chyba to nie jest dla mnie, zresztą ja dzisiaj, jak tego jeszcze, bo się przyznaję, że dzisiaj tego słuchałem, i ja słuchałem tego po zjedzeniu schabowego, który miał prawie 26 cm średnicy. Numer 8 to jest Teoria Chaosu, audycja z 16 listopada pod tytułem Koniec Cywilizacji Ludzkiej. I powiem tak, w tej teorii chaosu Claude Monet wraca do bycia starym, dobrym Claude Monet i tutaj opowiada nam o tym, jak może zakończyć się nasza cywilizacja. Oczywiście są dzwoniący, podający bardzo ciekawe informacje i dla mnie, gdyby tylko ten podcast był podzielony na trzy części, byłoby o wiele przyjemniej, bo człowiek się po prostu gubi, brakuje mu jedzenia, musi sobie robić przerwy, a ja tak nie lubię, także podcast dobry do wysłuchania, zachęcam. I co jeszcze możemy powiedzieć ciekawego o klodzie i jego nowym projekcie, Macieju? A Claude, ja jeszcze dodam do tego podcastu, że jeżeli y, mia, zauważymy, że w naszą stronę leci asteroida, to mamy tam kilka dni na modlitwę, no to tak samo jak my po y, wypuszczeniu tego podcastofonu najprawdopodobniej. A co poza tym? Poza tym Claude startuje z... Profesjonalnym podcastem pod tytułem Teoria Chaosu Akta UFO. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszamy na stronę nafali.com. tam są informacje oraz Polak chyba.pl. Tak, tam też Polak są informacje. I chciałem ci powiedzieć, że zawsze zastanawiało mnie takie stwierdzenie, że wreszcie wyjdzie profesjonalny podcast. Ja myślałem, eee. że on, to co on robi teraz to już jest yy, profesjonalny. To ja nie wiem, co on wynajmie yy, lektorów, czy chór gregoriański do tła. A tak, lektorów yy, zapowiadał, że będą wynajęci lektorzy profesjonalni, profesjonalna oprawa graficzna, profesjonalne przygotowanie, także no, na to wszystko trzeba pieniędzy, a my teraz przeskoczymy może do numeru siódmego. To jest... I, i, I jeszcze no. zanim przeskoczyć do numeru siódmego, przypominam, że y, można do nas dzwonić radio na fali. Można? E, nie radio na fali. <głos> y, przepraszam, radio podcastofon, tak z przyzwyczajenia, bo długo byliśmy w radio na fali. Ej, radio radio podcastofon. Można do nas ja dzwonić. Ja się a... zrobię dostępny. Dobrze. E, można do nas dzwonić, można pisać na Facebooku bezpośrednio do mnie, bądź na grupie Kocham Podcasting. Może później zrobimy jakąś inną, na przykład Kocham Podcastofon, czy Podcastofony Prawie na żywo. Prawie na żywo. E, tak. E, lub żywcem zdjęty z, z anteny zapraszamy też na czata podcastofon.pl łamane przez live przez V przez i to chyba tyle no i co jest naszą siódmą pozycją a numer, numer 7. 7 to Japanimation Animation podcast 48 recenzje część druga. a więc kolejna partia kółek, krzyżyków i anime ja się przyznam, że ja się nie mogę przyzwyczaić do tego kółka i krzyżyka właśnie u Gom Dżabara, ale przyznam się, że akurat wszystkie y, tytuły, które on mówił, znam. Dlatego, że y, nie są one transmitowane w Polsce, więc można je prawie legalnie, albo chyba nawet całkowicie legalnie oglądać. I przyznam się, że to są dobre tytuły. Przyznam się, że bardzo, ale to bardzo dobrze to wszystko wygląda w jego wykonaniu. I nawet pokazuje fragmenty, które mimo, że jestem na bieżąco z tymi odcinkami, nie zwróciłem na nie uwagi. Dlatego myślę, że zasłużona siódemka dla niego. Siódemka to liczba szczęśliwa, a numerem szóstym jest Radio Stephen King. To jest ogólnie już 89 podcast. Mam dodajesz do setki a wiadomości z Martwej Strefy są już dziewiętnaste, a więc jest już ponad półtorej roku nadawania wiadomości z Martwej Strefy. No dokładnie. I muszę powiedzieć, że ilekroć on mówi, że kończy z czymś, na przykład, że kończy, że więcej nie będzie o komiksach, to zawsze się cieszę, bo jest coś nowego o komikta. I mam nadzieję, że także nasz y, nieodżałowany kapok... Y, Godaj, Bartosz Biedrzycki też się z tego cieszy, że zawsze tam słyszy coś o komiksach. No, ale muszę powiedzieć, że dobrze był to przygotowany podcast i coraz częściej widać tam dobre montaże i wstawki naszego Skóry. skóry. Yy, czy Skóra ma jeszcze właśnie podcast jakiś? Yy, play, audycję playlista Skóry w Radiu na Fali. No, zapraszamy do słuchania, bo yy, umieszcza tam bardzo ciekawe kawałki muzyczne. Nie zawsze one są dla mnie pozytywne, czasami mi jeżą włosy na grzbiecie, ale jak tylko mi się udaje trafić z terminem, to słucham z przyjemnością. Poza tym mamy bardzo ciekawą formę poprzedzielaną wstawkami skóry właśnie. Nie z kóry, tylko skóry. I nie z skóry, która gdacze, tylko właśnie z tego człowieka, który ma pseudonim Skóra. A na miejscu piątym zamyka nam pierwszą połówkę to jest 166. Panowie się śmieją, że jeszcze jednej szóstki brakuje. Subiektywny a, przepraszam, podcast Przepraszam, a nie na szóstym miejscu? E, a tak, tak, tak przepraszam, piąte to dobrze miejsce, mówisz. Piąte, Szóste ale, ale wiesz, że to szóstka zamyka piątkę. Pierwszą. A nie piątka? Raz. Piątka dwa, otwiera trzy, pierwszą, drugą piątkę. O, przepraszam, mój błąd. <laughs> jest to subiektywny podcast sportowy. Panowie redaktorzy się śmieją, że brakuje jeszcze jednej szóstki, żeby był szatański podcast sportowy, e, a poza tym mówią o paprykarzu, którym się zajadali. Nie mogło zabraknąć PSŻe, jeżeli wiecie co to jest, bo ja nie wiem, znaczy już wiem teraz po wysłuchaniu subiektywnego podcastu sportowego. E, poza tym... E... I przeprosinach. Bardzo dużo mówią o Lewandowskim, bardzo mówią o, dużo o Mourinho, bardzo mówią dużo o tym, czy Guardiola będzie y, trenerem Brazylii, no bo w sumie Guardiola osiągnął już wszystko i teraz potrzebne mu są takie wyzwania, których nikt nie da rady spełnić, czyli doprowadzenie do Mistrzostwa Świata y, teraz właśnie Brazylijczyków. A ostatnim podcastem, który się nie załapał na podium... Jest Papa Cafe, czyli Au. numer 4. Koniec. By, świata. Było bardzo blisko. Na początku, jak słuchałem tego, to się zastanawiałem, co się stało Klodowi, że mu się głos zmienił na papę. No, to, to było moje pierwsze skojarzenie. Włączam player. Włączam. Oczywiście. Włączam, przepraszam. Włączam odtwarzać RSS. I tutaj nie patrzę, co jest na wyświetlaczu, tylko idzie mi playlista. A tutaj, na uszy. Papa, a tekst wyjęty z żywcem z teorii chaosu. Ale wiesz co? Dobry to był odcinek, bardzo dobry i dobrze mi się słuchał. Myślę, że powoli Papa wraca do tych swoich y, najlepszych odcinków, tych, którymi się najbardziej dobrze słuchało, które były dla mnie najbardziej miodne. Tak, Papa swoim ciepłym głosem zastanawia się w tym odcinku, y, jak skończy się świat. Taka chwilowa refleksja, że tak naprawdę dla wielu świat się kończy śmiercią. I no, tak trochę prześmiewczo, co zrobią te wszystkie panie, które przygotowały święta. A tu taka lipa, no. Tam no dokładnie. Podium. Okay. No, podium. Numer 3. Czyli brąz. Tak. W tym tygodniu brąz otrzymuje... Trzy, trzy myśli otrzymują brąz, to jest Paweł Durej z podcastu Inny Koncept. Ja mam tylko jedno zastrzeżenie do Pawła. Jedno, jedyne za ten podcast. Czy przypadkiem nie za długo puścił licencjonowanego utworu? Bo tak to po prostu bym go polecał wszystkim w ciemno, a nie chcę mu zrobić krzywdy i kuku. Ale dobrze się tego słuchało. Słuchaj, szósta rano. Jaka szósta? Piąta, czterdzieści pięć. na matecznym a tutaj takie ciepłe dźwięki, dobre rozważania i na końcu pierwszej części. Koćmarki. O tak. A możemy takie... usłyszeć w to tym odcinku ja bym... między innymi o tym, że ludzie boją się mikrofonu. Tutaj sprawdzimy. Jak już Andrzeju wiesz, nie, ty chyba nie wiesz, ale już część osób znajomych moich wie, że pożyczyłem koleżance nagrywajkę. Przez to trochę mi smutno, bo, bo czuję się jak bez ręki, no ale pożyczyłem jej nagrywajkę i ciekawe, czy mi coś nagra. No mhm. a właśnie tutaj Paweł mówi nam, że ludzie boją się mikrofonu, że wys wyskakuje do nich z tym mikrofonem, a oni, hej, co to jest? On mikrofon, a oni, nie, a to gryzie i ten podobne i o tym, że ludzie nie próbują, ale zapraszamy do wysłuchania podcastu. Jest to podcast bardzo dobry, niestety nie załapał się na wyższe miejsce na podium, ale załapać się na podium według naszej subiektywnej oceny to jest już coś. To jest trzeci co. typ tydzień. Poza tym chciałem ja jeszcze powiedzieć, że tutaj Paweł zachęcił mnie swoim podcastem do jednej rzeczy. Także oczekuj Pawle, oczekuj. Ja Cię będę męczył i do czegoś zachęcał. Andrzej się do Ciebie już wybiera. Mam blisko do Krakowa, to już mi nie uciekniesz, nawet smok dziwiami nie pomoże. Numer 2, 24 odcinek Masy Kultury, to jest odcinek planszowy, a w tym odcinku... I można powiedzieć, że srebrny, naprawdę, to jest srebrny podcast tego tygodnia. Zdecydowanie mi się to podobało. Aż mi się zachciało na sesję RPG, aż mi się zachciało iść i kupić tą grę. Spojrzałem na portfel, spojrzałem na godzinę, bo to było zaraz po wysłuchaniu namatecznym Pawła Duraja i... I się ucieszyłem, że sklep zamknięty, bo pewnie bym pożegnił i wyciągnął kartę kredytową. Tak mnie chłopaki zachęciły do grania. Naprawdę tak mnie zachęciły do grania. I teraz właśnie, ludzie, ogłoszenie. Czy ktoś z okolicy Krakowa miałby ochotę na jakąś sesję RPG jednodniową? Ja przekupię żony, nie wiem czym. No nie wiem, no pewnie będzie mnie to kosztować, ale ja muszę. Taś kartę ja kredytową. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, bez przesady. Bez przesady, bez przesady, że... No, e, nie, nie, nie, bo karta jest na szczęście z moim zdjęciem, nie uwierzą, że tak zbrzydła. E, I e, powiem tak, jeżeli chłopaki zachęciliście mnie do grania w RPG, w planszówki i ślinka mi intelektualnie ciekła, oblizywałem się, to powtarzam, rzucam w etę. Ktokolwiek jest w okolicy Karkowa, ma ochotę na sesję RPG, umówmy się. Może jeszcze, nie, może nie w grudniu, ale na styczeń, luty, proszę, proszę, Różmy wyobraźnię <głos> i cztery litery. No, ale wcale nie trzeba wydawać jakiejś ogromnej kasy, żeby grać w planszówki, które też nie zawsze wymagają planszy. <głos> no, dokładnie, ale wymagają przynajmniej jednej osoby, która w razie czego potrafi zrozumieć instrukcję obsługi w języku oryginalnym, ale to dlaczego? Posłuchajcie masy asy kultury. Chłopaki, dobrzeście to zrobili. A poza ja tym sobie są was zatrzymuję. Wydawnicze. Tak, i muszę Wam powiedzieć, że e, ja ten top, e, nie top, to podium tego tygodnia zatrzymuję w swoich ulubionych podcastach i wrzucam na 16-gigową kartę, którą mam wpiętą w smartfonach, żebym zawsze mogła was słuchać. To jest, moja nagroda od, to jest moja nagroda dla Was. Będziecie zawsze ze mną. A na pierwszym miejscu, numer jeden, -da -dam, -dam -dam. jest. Cztery pancerni pies. Tak. <grym> A najbardziej ten pies tam chuchał. <grym> tak. Łapki mu się trzęsły. Tar o tego Zuma H1. Tak. We wła... w... Z wnętrza swojej skody 105. Mówi do nas w 123 odcinku swojego podcastu Nie kto inny jak posiadacz tabletu, podobno najlepszego Maciej Skwara Zwany bez nazwy. Skwaru tak. tak I muszę powiedzieć, że jak usłyszałem, tak na początku przeczytałem informację Bo jak ja mam czytać, inaczej, jak mam słuchać Skwarę to ja sobie nie odpuszczę tego zawsze, muszę przeczytać opis. Z reguły to staram się pomijać, żeby nie ukierunkowywać się do słuchania, nie nastawiać, ale uskwary skwary muszę. U skwary muszę, bo ja muszę być przygotowany psychicznie. Czy mam sobie wziąć piwo, czy może kanapkę, albo coś innego. Wysiąść, usiąść wygodnie, rozłożyć się, przygotować się psychicznie. A tutaj, no tak, nie ma o czym nagrywać, to będzie podcast techniczny. Kupił sobie jakieś, nie wiadomo jakie urządzenie, i teraz się zacznie. Czyli można powiedzieć, kolejny opis jakiegoś tam urządzenia, którego i tak ja nie kupię. A tu ja co? Ja również tego nie kupię. A tu okazało się, że zarąbisty podcast. Ja nie wiedziałem, że Dominika tak słodko nazywa swoje rzeczy. I nie tylko mówi, mówi tak do Macieja: Oj, titi, paruśku Nie. Ona jeszcze potrafi powiedzieć: Oj, titi. Tać Padziku. <tacz> skrinku, Ta skrinku, tak. Ale to był naprawdę dobry podcast. To był podcast w wydaniu dobrego, starego Skwary. I jak i z początek zaczął się smakowicie i tylko tak się nastawiałem psychicznie, no niestety za chwilę zacznie się opis techniczny, to później się ucieszyłem, że ten opis techniczny był starym, dobrym Skwarą. Skwara, ja ci powiem tak. Ja ci chyba wyślę może jakiegoś Grzejniczka tam do twojej skody. coś się wymyśli. Może wyśle ci wiaderko opału, żebyś się na tym siedzeniu coś rozpalił i żeby ci było cieplutko i żebyś mógł nagrywać częściej. Raz na miesiąc to dla mnie jest mało. Zrzuta na koksownik dla skwary. Dokładnie. Y Czy mam jeszcze jakieś ogłoszeń? ogłoszenia? No poza tym, że możemy dać jakieś fanfary. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. <śmiech> czekaj, ja sobie. O, czekaj, ja tam mam oklaski, to się zaraz podłączę i to uwaga, nie, uwaga, ja, będą jasne. szły. Nie. nie to, nie to, nie to, nie to nie to. to nie to, ja wyciszyłem podkład dla ciebie Dobra, to ja już, już mam Nie, przepraszam, naprawdę przepraszam ja, ja, ja, ja, ja nie wiem, co ja poopisywałem Completely unprofessional ja, podcast Tak, kompletnie Ale tak to się nadaje na podkład do Skwary. Ach tung. Tak. Uwaga, nadlatuje najlepszy podcast w tym tygodniu. Maciej Skwara. W 123 odcinku. On nie będzie przyjacielem mojej żony. Podcast prawie techniczny.